Egmont całkiem niedawno zapowiedział, że wchodzi z odrodzeniem, z nową linią komiksów, które zastąpią New 52, czyli nowe DC Comics. Zapowiedzi na ten temat pojawiły się w katalogu Egmontu, który był rozdawany na Prykonie. No a chwilę później dostaliśmy konkretne zapowiedzi gigantycznej liczby komiksów, ponieważ w ramach DC Odrodzenie do końca roku ukaże się 19 komiksów. Najpierw trzy tomy w ramach Droga do Odrodzenia, trzy tomy, które wyjdą właśnie w lipcu i sierpniu. Omawiany tutaj Superman jest pierwszym takim komiksem. W sierpniu wyjdzie jeszcze jeden podobny komiks, dotyczący Supermana i trzeci komiks wydany już w ramach DC Deluxe. A potem od września przez cztery ostatnie miesiące roku będą się ukazywać po cztery komiksy. To będą głównie pierwsze zeszyty kolejnych nowych serii plus chyba jakiś jeden, jeden crossover czy jeden jakiś komiks dodatkowy. Nie pamiętam dokładnie, to nie jest temat dzisiejszej audycji. I czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Ja przypominam, że Marvel Now wystartował z dwoma komiksami miesięcznie i to już było dosyć dużo. Od chyba tego roku ukazują się trzy komiksy miesięcznie no i to już jest całkiem niezły... Yy, wydatek, całkiem niezły cios dla portfela, cztery komiksy miesięcznie plus wiecie, no dodatkowe rzeczy, no bo <gryw> raczej ludzie kupujący komiksy mają swoje stałe serie, które kupują, a tutaj gdyby jeszcze ktoś chciał wejść w całe odrodzenie, w cztery serie miesięcznie, no to jest to mm, duży wydatek i dużo komiksów przed nami. Natomiast co jest ogromnym plusem tej nowej linii odrodzenia to, że Egmont poszedł tą samą drogą, jaką poszedł przy Marvel Now, czyli wypuszcza komiksy w miękkie oprawie ze skrzydełkami. Ja byłem zawsze wielkim fanem twardej oprawy. W zasadzie do dzisiaj, jeśli mam wybór kupienia książki w miękkiej, a w twardej, to wolę dołożyć te kilka złotych i kupić w twardej oprawie. Dokładnie to samo zawsze mówię o komiksach, że wolę dołożyć te 10 złotych, a kupić sobie porządnie wydany album, tylko problem jest w tym, że kurczę, no te komiksy w większości przeczytasz raz i odkładasz się na półkę. One tak naprawdę się nie niszczą w momencie, gdy są wydane w miękkiej oprawie, a do Dodatkowym plusem jest to, że zajmują znacznie, znacznie mniej miejsca. No i cena jest inna. Gdy kupowaliśmy te kilka lat temu komiksów dużo mniej, no to kurczę, mogłem sobie pozwolić, żeby tam wydać trochę więcej pieniędzy, ale... No ja już miałem problem na przykład ze skompletowaniem nawet tylko tych serii, które zbierałem, bo nie zbierałem wszystkich serii z New 52, z nowego DC Comics i cały czas mam braki, bo to jest dużo większy wydatek. Kurczę, takie Marvel Now to jest po zniżkach jakieś 25 zł w księgarniach internetowych No i to jest różnica wydać 25 zł na komiks, a wydać tych złotych 50-60 również po zniżkach. Dlatego ja się bardzo cieszę z tej drogi, bo skoro zalewają nas taką liczbą komiksów, no to przynajmniej ich cena będzie niższa i sobie będzie można na więcej pozwolić. Także dla mnie to jest zmiana jak najbardziej na plus. Komiks, który dzisiaj omawiam, to jest pojedyncza historia, dość gruby komiks, ośmiozeszytowy. I pytanie, czy jest to komiks autonomiczny? Czy jest to faktycznie twór, w który możemy wejść bez żadnej wiedzy na temat tego całego multiversum, Po prostu zacząć swoją przygodę z komiksami DC od e, tego komiksu. No i myślę, że ja jestem dobrą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja tak naprawdę czytałem bardzo mało Supermana w swoim życiu. E, w dzieciństwie oczywiście zaczytywałem się tm semikami ale nawet już w tamtym okresie dość szybko przestałem śledzić ten konkretny tytuł i tak na dobrą sprawę to ja powróciłem do tej postaci dopiero właśnie w nowym DC Comics, dopiero w New 52, gdy te 5 lat temu, teraz to już to trochę więcej, doszło do tej... Mm, do tego resetu, restartu całego uniwersum DC, no to ja stwierdziłem, że to będzie dobry moment, żeby powrócić do, do tych komiksów, do, do, do niektórych tytułów, które przerwałem dawno, dawno temu i wtedy wróciłem też do Supermana. Chociaż przyznam, że nie ciągnęło, nigdy nie ciągnęło mnie do tej postaci i do komiksów z nim i nawet wtedy, gdy właśnie wchodziło New 52, to yy, ten komiks miał Najniższy priorytet jak dla mnie, ale że tych tytułów wtedy nie było jakoś szalenie dużo, a ja też nie miałem zbyt wielu innych wydatków. Ostatecznie kupiłem pierwszy tom, ale no i tu się przyznam, że ja, on mi nie podszedł. Nie podszedł mi na tyle, by kupować dalej. I ja ograniczyłem się do tego pierwszego tomu, nie czytałem dalszej części historii Supermana z New 52, a jedynie no, miałem kontakt z tą postacią w Lidze Sprawiedliwości. Komiks, który dzisiaj omawiam, czyli Superman, Lois i Clark, opowiada nam trochę inną historię. Trafiamy do świata, świata właśnie z New 52 i okazuje się, że żyje w nim dwóch Supermanów. Ten, którego znamy z komiksów, o których przed chwilą mówiłem, oraz drugi ukrywający się, żyjący w cieniu, pod przybranym nazwiskiem, wyglądający inaczej, zachowujący się inaczej, stary Superman, Superman ze starego uniwersum DC. Brzmi to na sam początek dość chaotycznie, ale tak naprawdę nie trzeba znać yy, tych historii, bo nawet w Polsce nie dostaliśmy y, tego komiksu, w którym jest wyjaśnione, w jaki sposób Superman znalazł się w tym y, drugim świecie, na tej konkretnej ziemi. Ale na samym początku mamy jedną stronę, trzy akapity zatytułowane Pomiędzy kadrami y, autorstwa Tomasza y, Sidorkiewicza w którym mamy dokładnie wyjaśnione, jak do tego doszło. To jest coś, co idealnie wprowadza nas w ten świat. Po przeczytaniu tej jednej strony w zasadzie jesteśmy w domu, rozumiemy, o co chodzi. Potem jeszcze w prologu tego komiksu mamy streszczoną tę historię tam na kilku kadrach, co pewnie byłoby chaotyczne, gdybyśmy nie mieli tego wstępu właśnie w postaci tej jednej strony wprowadzenia ale w momencie, gdy przeczytaliśmy tę pierwszą stronę, to no już jesteśmy w domu, to odnajdujemy się doskonale na tych kartach. Na samym początku śledzimy, widzimy yy, ostatnią walkę z pierwszego tomu Ligi Sprawiedliwości z New 52, gdzie doszło do takiego dotarcia się tej drużyny i, i widzimy ją, to znaczy my obserwujemy tę walkę w pigułce, a dowiadujemy się, że obserwował ją również ten drugi Superman, przy czym no... To jest takie nawiązanie, które gdybyśmy nie czytali Ligi Sprawiedliwości, to nic nie zmieni. No, po prostu widzimy jakąś walkę bohaterów, którzy żyją w tym konkretnym świecie, którzy żyją na tej konkretnej ziemi i dowiadujemy się, że gdzieś tam żyje drugi Superman. Stary Superman. Superman z poprzedniej ziemi, który nie chce wchodzić w paradę bohaterom z tego świata, który ma nowe obowiązki, ale który, jak przystało na superbohatera, nie potrafi zaszyć się, siedzieć sobie gdzieś w swoim koncie i nie pomagać ludziom, więc przez te wszystkie lata on jest taką pomocną ręką, takim bohaterem działającym w ukryciu, znikającym od razu z radarów, nie wychodzącym na pierwszy plan, nie pokazującym się ludziom. Ten Superman jest starszy, on wygląda inaczej, zachowuje się inaczej, no i ma inne priorytety. Poprzedni Superman, Superman z tego nowego, komiksowego świata DC, był Chyba trochę nielubiany przez czytelników. On popełniał błędy, był arogancki, był inny. Ten stary Superman, stary, nowy Superman, którego widzimy tutaj, jest taki, jaka ta postać powinna być. A nawet lepszy, no bo dojrzalszy, z większym bagażem doświadczeń. Wzorowy przykład superbohatera. Noszący teraz na barkach dodatkowe powody do ogromnej odpowiedzialności. Superman obarczony nową odpowiedzialnością i akceptujący ją. Będący przykładem ojca, który mimo przeciwwskazań, mimo konieczności okłamywania syna, próbuje wychować go jak najlepiej i wpoić mu te same wartości, które otrzymał od Kentów. I to jest naprawdę świetny aspekt tej opowieści, bo nowy Superman nie traci czasu na jakieś tam banalne przemyślenia, przemowy, rozmyślania, frazesy, pytania. Nie ma na to czasu. On robi swoje i robi to dobrze. On walczy z różnymi przeciwnikami. Ci przeciwnicy to nie są jakieś mm, wspaniale zarysowane czarne charaktery. Jeśli można by wskazać minus tego komiksu, no to... Jeśli już miałbym coś wybrać, to mógłbym wskazać właśnie przeciwników tego nowego Supermana, przy czym wydaje mi się, że akurat ten element tego komiksu stanowi jego tło i tak naprawdę najmniej istotny element tego komiksu. Ci przeciwnicy są inni, są nowi, ten Superman nie może stawać do walki z najważniejszymi przeciwnikami z tej nowej ziemi, no bo działa w ukryciu, bo tam ci przeciwnicy walczą z Supermanem z tej ziemi. W komiksie obserwujemy jednak kilka nawiązań do, do, do tych wydarzeń, które rozgrywają się równolegle. One są niezłe, są ciekawe. Dodatkowo obserwujemy życie tego nowego Supermana na farmie, co też jest, kurcze, strasznie fajne. I, i e, oczywiście to nie jest żaden powiew świeżości, ale to właśnie nam przypomina początki tego prawdziwego Supermana i to się czyta fajnie, to się czyta naprawdę przyjemnie. Ten nowy Superman ma swój nowy strój. Oprócz tego zajmuje się takimi przyziemnymi rzeczami, jak tam naprawy traktorów, naprawy dachu, remont domu i tak dalej. Żyje ze swoją żoną, z Lois Lane, która również musiała przyjąć pseudonim i całkowicie zapomnieć o całej swojej karierze, o wszystkim tym, co wypracowała w swoim życiu. Nie może się na to powoływać. No, musi zacząć tak naprawdę swoją karierę od nowa, ponieważ w tym świecie żyje inna Lois Lane. I ona najpierw pisze takie artykuliki do lokalnej pracy, a potem pod pseudonimem Autor X e, pisze książki o, o różnych przestępstwa zorganizowanych, rozbija w ten sposób wielkie gangi, obnaża u zewnętrznia, w, w, w, wypuszcza na światło dzienne tajemnice takich zorganizowanych y, organizacji. Kur... <grydy> no W ten sposób narażając się na poważne konsekwencje i w ten sposób ona wraz z synem Jonathanem y, wpadają w, w wiele tarapatów i to jak ten kamyczek rzucony gdzieś tam z góry, powoduje nam lawinę, która prowadzi nas do finału tego, tego komiksu. Syn Jonathan, obserwujemy go tak naprawdę od najmłodszych lat, ale moment, w którym rozgrywa się główna akcja tego komiksu, on jest już chłopcem chodzącym do szkoły. Chłopcem, który sam odkrywa pewne zdolności i chłopcem, który ym, no, jest... Osobą myślącą, więc coraz trudniej go oszukać, coraz trudniej gdzieś tam trzymać go w klatce z, z klapkami na oczach. On to widzi, on to rozumie, on zadaje pytania i on analizuje to, co widzi i to, co słyszy od rodziców, więc sam dochodzi szybko do konkretnych wniosków. Za scenariusz tego komiksu odpowiada Dan Jurgens. On napisał scenariusz do całej opowieści ta narracja jest przeplatana. To widzimy naprzemiennie różne linie czasowe. Znaczy to nie jest tak, że my skaczemy cały czas gdzieś tam po, po, po czasie, ale każdy zeszyt rozpoczyna się od jakiejś dłuższej retrospekcji i, i te retrospekcje umieszczone są właśnie w różnych okresach czasowych i mają znaczenie dla aktualnych wydarzeń. Tam zadawane są jakieś pytania albo podejmowane jakieś decyzje, które teraz mają konsekwencje w tym momencie, w dalszej części każdego zeszytu za rysunki odpowiada trochę więcej osób tutaj mamy czterech artystów choć tak naprawdę pierwsze skrzypce gra Lee Wicks on narysował prawie cały ten komiks jest dwóch rysowników wspomagających i w jednym zeszycie mamy zmianę rysownika głównego jeden zeszyt narysował inny autor, przy czym według mnie to jest, to jest niewyczuwalne ja na początku każdego zeszytu sprawdzałem, kto jest rysownikiem, a i tak nie czułem zmiany, pomimo tego, że wiedziałem, że ta zmiana nastąpiła, a gdybym nie wiedział, to pewnie w ogóle bym na to nie zwrócił uwagi. Mnie się bardzo podoba warstwa graficzna tego komiksu. W recenzjach dostępnych w internecie to jest leciutko krytykowane. W zasadzie we wszystkich recenzjach, które ja przeguglowałem, jest powtarzane to samo. Warstwa graficzna chwalona jest za dynamikę, za sceny akcji, ale krytykowana za mimikę, za spokojne sceny, właśnie za te sceny na farmie, za sceny rodzinne, za mimikę czarnych charakterów i tak dalej, i tak dalej. To jest krytykowane w każdej recenzji. Ja się w tym przypadku nie zgadzam. Te rysunki są naprawdę świetne, mnie się doskonale oglądało właśnie te kadry na farmie i tutaj... Mówię to autentycznie jeszcze zanim przeczytałem recenzje dostępne w internecie. Ja się na tych kadrach zatrzymywałem i z przyjemnością patrzyłem na proste twarze yy, wyrażające właśnie takie emocje, jakie powinny wyrażać. Te rysunki są naprawdę świetne, twarze bohaterów są świetne, emocje są przekazane odpowiednio, sceny walk są bardzo dobre. Tutaj się oczywiście zgadzam z yy, wszystkimi recenzentami. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. I tak jak rozpocząłem ten podcast od stwierdzenia, że nigdy jakoś nie było mi po drodze z tą postacią, z postacią Supermana, tak ta wersja Supermana do mnie trafia. I to trafia chyba jak dotąd yy, najlepiej, najbardziej. Nie wiem jak duży wpływ będzie miał ten komiks na przyszłe wydarzenia, nie wiem jak będą wyglądać kolejne serie Superman czy Action Comics, ale wolę tego bohatera niż jego aktualnego odpowiednika na tej ziemi. Więc póki co ja z przyjemnością będę śledził jego losy i zobaczę, jak to będzie się dalej rozwijać. Zobaczę, jaki ten komiks będzie miał wpływ właśnie na yy, odrodzenie. Póki co... Czytało mi się to bardzo szybko. Ja pamiętam, że ten pierwszy tom z New 52, który według recenzji jest tomem i tak najlepszym, bo to potem podobno robiło się coraz bardziej męczące. Ja ten tom męczyłem, ja na nim zasypiałem, ja na nim się męczyłem i go odkładałem na półkę, natomiast Superman, Lois i Clark przeczytałem na raz. Gruby ośmiozeszytowy komiks, tak jak sobie go wziąłem rano do ręki, tak skończyłem po południu. Oczywiście z tam z drobnymi przerwami, no życie wymusza czasami odłożenie komiksu na półkę, ale to nie było odłożenie na dzień, tydzień czy miesiąc, a na minuty czy godziny. I wracałem do niego i czytałem się go bardzo szybko. I naprawdę rzadko mam coś takiego, żeby przez ośmiot, że zeszytową historię tak przepłynąć, Także ja jak najbardziej jestem zadowolony zarówno pod kątem fabularnym, jak i pod kątem graficznym oraz właśnie takim przedstawieniem tych postaci, jakie tutaj dostaliśmy. Czy będę kupował dalej DC Odrodzenie i czy będę je tutaj recenzował? Nie wiem. Część komiksów na pewno tak, ale ja nie, nie sądzę, żeby mi było stać na kupowanie czterech kolejnych dodatkowych zeszytów miesięcznie, bo nawet po zniżkach to wyjdzie ponad stówę dodatkową, a ja i tak już teraz wydaję dużo na komiksy okej, okay, no między innymi dlatego pokasowałem wszystkie swoje kolekcje jakie miałem, bo w momencie gdy Egmont ogłosił e, dokładnie jak będzie wyglądał plan do końca roku, no to szybko sobie to w głowie przeliczyłem i stwierdziłem, że absurdem będzie kupowanie dalej wielkiej kolekcji komiksów Marvela czy superbohaterów Marvela bo te dwie kolekcje ja cały czas z rozpędu opłacałem e, prenumeratę i one w sumie kasacja tej prenumeraty daje mi 160 zł dodatkowych miesięcznie, także e, teoretycznie mnie stać I, i jeszcze wychodzę na tym na plus i to tak mocno na plus, bo same komiksy z głową dostanę jakoś budujące coś, a nie po prostu rzucone do kolekcji. No ale na, na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć, co przyniesie najbliższa przyszłość. Jak dostanę pracę, to, to bardzo możliwe, że, że będę w tym dalej siedział. Jak nie, no to, no to trudno, to nie będę. Może wybiorę sobie y, jedną, dwie, trzy serie i będę śledził tylko te tytuły. Zobaczymy. Na chwilę obecną ten komiks wam polecam. On sprawdza się jako zamknięta, fajna historia, która daje nam jakiś początek czegoś y, nowego, czegoś większego. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You finished? It, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!